Pierwszy Tymoteusza, rozdział piąty. Starszego nie strofuj, ale upominaj go jak ojca, zaś młodszych jak braci. Starsze niewiasty jak matki, młodsze jak siostry, ze wszelką czystością. Otaczaj szacunkiem wdowy, które prawdziwie są wdowami. A jeśli jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niech się najpierw uczą mieć w pieczołowitości własną rodzinę i odwzajemniać się rodzicom, albowiem jest to rzecz piękna i przyjemna przed obliczem Bożym. Prawdziwa, osierocona zaś wdowa położyła swą nadzieję w Bogu i trwa w błaganiach i modlitwach w nocy i we dnie. Ale która w rozwiązłości żyje, ta za życia umarłą jest. To tedy nakazuj, żeby były nienaganne. A jeśli kto o swoich, a nade wszystko o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Ściągnięta na listę wdów niech będzie niemłodsza młodsza jak sześćdziesięcioletnia, która była żoną jednego męża, mająca świadectwo dobrych uczynków, że dzieci wychowała, że była gościnna, że nogi świętym umywała, że uciśnionym pomagała, że wszelkie dobre uczynki wykonywała. Młodsze zaś wdowy nie przyjmuj, bo jeśli je znęci rozkosz przeciwna Chrystusowi, chcą wychodzić za mąż. Obciąża je wyrok potępienia, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Zarazem też próżnują, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, ale też są rozgadane i wścibskie i mówiące, co nie przystoi. Chcę tedy, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy. Albowiem niektóre już się odwróciły i za szatanem poszły. Przetoż, jeśli ktoś z wierzących ma w swojej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które są zupełnie samotnymi wdowami. Starsi, którzy godnie sprawują swój urząd, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy podjęli się głoszenia słowa i nauczania. Albowiem pismo mówi, „Młocącemu wołowi nie zawiążesz pyska i godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi, chyba na zasadzie dwóch albo trzech świadków. A tych, którzy grzeszą, upominaj w obecności wszystkich, aby się i druzy bali. Zaklinam cię w obliczu Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. Samej wody już nie pij. Używaj natomiast potrosze wina ze względu na żołądek i częste Twe niedomagania. Grzechy niektórych ludzi są jawne i zaraz prowadzą na potępienie, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Podobnie i dobre uczynki są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej, ukryć się nie mogą.